Cześć, tu Pinochet. Zapraszam na drugi odcinek Myśl o zbrodni. Ponieważ w chwili, gdy to nagrywam jest jeszcze cisza wyborcza i potrwa jeszcze półtorej godziny, podejmę temat nie bardzo związany z polityką, a mianowicie temat zwycięstw Polaków. Chcąc, nie chcąc, również o porażkę. Pretekstem dla podjęcia tego tematu jest to, że niedawno pojawił się film Jerzego Kaufmana 1920 Bitwa Warszawska, który miałem przyjemność obejrzeć i wszystkim polecam. Co prawda, ja nie lubię za bardzo filmów 3D, ale jak to mówię, o gustach się nie dyskutuje. Ponieważ chcę jak najszybciej przejść do rzeczy, żeby MP3 nie była zbyt ciężka, to po kolei bez owijania. Ostatnio w mediach przez polityków, ale też i yy, pożar się boże publicystów, dziennikarzy promuje się ideę klęsk porachów, Najczęściej powołując się na yy, powstanie, powstanie warszawskie, rzadziej na inne powstania. I w związku z tym, dla przeciwwadzie, chciałem trochę powiedzieć o yy, zwycięstwach. Yy, Taką listę zwycięstw, którą sobie zrobiłem, otwiera Połock, druga połowa XVI wieku, kiedy to podczas wojny z Moskwą król Stefan Batory oblega twierdzę połocką, a car Iwan Groźny tak się przestraszył perspektywą utraty miasta, którego kontrolowanie umożliwiałoby mu dostęp do Morza Bałtyckiego że zgodził się podpisać ze Stefanem Batorym niekorzystny dla siebie rozbiór. Potem Kirchholm, gdzie 4000 polskich husarzy dowodzonych przez Jana Karola Podkiewicza pokonuje 4 razy liczniejszych Szwedów, co potem doprowadziło do tego, że najemnicy, którzy zaciągali się do obcych armii, żądali gwarancji na piśmie, że nikt nie będzie im kazał walczyć przeciwko polskiej husarii. Następnie był Kuszyn, gdzie y, również o wiele mniej liczni Polacy, dowodzeni przez Żółciewskiego, pokonali Rosjan wspieranych przez Szwedów. O Kuszyn powiem trochę więcej, bo w zeszłym roku obchodziliśmy okrągłą rocznicę tej bitwy, 400. Yy, niestety, yy, tę wielką bitwę pozostawiono w cieniu Grunwaldu, który, który był, co prawda, zwycięstwem militarnym, ale strategicznie to była porażka, ponieważ to zwycięstwo nie zostało wykorzystane. Yy, gdyż, co prawda, Krzyżaków udało się pokonać, ale. Yy, Wynikiem wojny było tylko przełą... właściwie nie tyle przełączenie, co powrócenie pod kontrolę Polski Litwy i niewielkich ziem. Ale wracając do na. Wówczas to król Zygmunt III oblegał Smoleńsk, a gdy dowiedział się, że do Smoleńska z odsieczą idzie. Gdzie, gdzie wojsko prowadzone przez, bodajże, kniazia Demitra Szujskiego. Wspomniany wcześniej Żółciewski zadeklarował się, że wyjdzie na spotkanie od i postara się ich zatrzymać. Żółciewski miał do dyspozycji niecałe 3000 jazdy i 200 piechoty, bez żadnego zaplecza, a Szujski dysponował 17 tysiącami ludzi. I tu jeszcze źródła historyczne mówią o szwedzkim wsparciu i wspominają też o tym, że oni mieli czelać, czyli takie zaplecze, gdzie byli jakiś chłopi z postwoli tego ruszenia, były jakieś kobiety i dzieci, co było już zupełnie absurdalne. I podobno ogółem miało tego być niecałe 50 tysięcy. Podejrzewam, że to pewnie kronikarze trochę zawyżyli tę liczbę, ale zwycięstwo musiało być znaczące. Jak już wspomniałem, polskie wojsko nie miało żadnego zaplecza. I podobno, w czasie bitwy, która trwała 6 godzin, przeprowadzono 10 szarż. I podobno, w związku z tym, że nie było jak wymienić lanc na. Nie było jak wymienić złamanych lanc na lepsze. nowe, Musiano radzić sobie tym, co było. I podobno, pod koniec bitwy, już polska jazda nie atakowała lancami. Jeżeli ktoś nie rozumie lansa, to jest taka łucznia dla kawalerii. Tylko raz już dzisiaj pałaszami. A, tu też ciekawostka. Kusarskie szable miały takie obok tej przy rękojeści miały też takie dziurki na kciuk. Co służyło temu, że jeż, że Normalnie, gdyby tego nie było, Szabla mogła łatwo wypaść z ręki i jej się pozostawał bezbronny. A jak się miało kciuk w tej dziurce, to jeżeli Szabla została wybita z ręki, to osoba mała ona kciuk, ale pozostawała w dłoni i nadal można było się bronić. To też heroiczni kusarze zwyciężyli tę bitwę. Podobno Szujski tak się przestraszył, że uciekał. A Żółciewski, który dowodził, podobno wtedy trochę nie domagał. Słyszałem, że wtedy leżał w wozie, z którym przejechał i z i odległości obserwował bitwę. Ile w tym prawdy? Nie wiem. Tak czy inaczej, yy, zwycięstwo było wielkie. Potem takim zwycięstwem, o którym się dużo mówi, czasami nawet w mediach. Był Wiedek. Oczywiście to było trochę trochę ukoloryzowane, gdyż wtedy, gdy Turcy oblegali Wiedeń, to co uczynił Don Sobieski, on tylko wspomagał armię austriacką, ile mi wiadomo, i jego zasługi były trochę trochę ale mimo to za Wiedeń ceni się Polaków w Europie. Tu nawet nie będę za dużo mówił o Wiedniu, bo ci starsi pa y, słuchacze y, pamiętają ze szkoły, ci trochę młodzi pewnie ciągle się uczą o tym. Potem... Samo Sierra... To, nie wiem, może nie wszyscy uczą o tym szkole. Ja usłyszałem o tym chyba ze trzy zdania. Raptem. Musiałem sobie trochę doczytać. Y, Samo Sierra to... Było za Napoleona. Kiedy to Napoleon starał się przedostać przez Wągus w Hiszpanii, I niestety nie dawało się, bo tamtejsi rebelianci go blokowali i wówczas rozkazał Polakom, aby przedostali się przez yy, Iklinie i w ciągu trwającej zaledwie 8 minut szarży polska jazda, ponosząc jakieś nieznaczne straty, przełamała yy, umocnienie rebeliantów i otworzyła drogę armii Napoleona. To też Napoleon potem ciągle powtarzał, że dla jego Polaków nie ma nic niemożliwego. I bardzo to rozsławiło Oręże Polski. Później była ta wspomniana Bitwa Warszawska. To już... Jak ktoś oglądał film, to wie doskonale. Jak tam było, ja zaś dodam od siebie, że to niewątpliwie było zwycięstwo opóźniające o 20 lat rozlew rozl komunizmu na szerszą skalę, chociaż właściwie jeszcze przed pierwszą wojną ideologia socjalistyczna, nie w tych nawet komunistyczna, wprost się roz rozszerzała w Europie i stawała się całkiem popularna, ale dominowała wtedy jeszcze taki Konserwatyzm dominował wtedy takie wody się zachowawcze, i, i socjaliści nie mieli aż takiego pola przebicia. I bardzo możliwe, że tak jak. To dziwne, że mówię o tym w pediach, ale. Ale ja w to wierzę, że gdyby Rosjanie pokonali Polaków tak doszczętnie, to potem już by ich nikt nie zatrzymał przy. I was na świata. Może dopiero Amerykanie by jakoś się postawili. Chociaż to też jest wątpliwe, gdyż po pierwszej wojnie światowej właściwie armie europejskie były w rozsypce. Nie były w stanie się bronić. A atakowaniu już nikt nie stoi Potem to już. To też była kampania wrześniowa. Yy, bodajże że pod wizną była ta, którą na polskimi termofilami, o której siewał zespół Sabaton. To akurat może nie tyle kwestia zwycięstwa, co samego bohaterstwa Polaków. Potem, też przykładem był Hel. W który również Hel to może nie wszyscy pojawia, że to było pod koniec kampanii wrześniowej, bo to była ostatnia bitwa kiedy to odcięte na helu oddziały polskie starały się jeszcze stać jak jakikolwiek opór Niemcom. To nawet szkodziły któryś z niemieckich statków. Niestety nie doczytałem do końca. W każdym razie dowódca oddziałów niemieckich, w tam walczyły, był pełen podziwu wobec, Polski, wobec dowództwa polskiego. No i na koniec Monte Cassino. To, to już też i w mediach i na lekcjach historii się o tym mówi, że próbowali Anglicy, Nowozelandczycy, Amerykanie zdobyć klasztor na Monte no i dopiero Polakom się uda. No, jak, to, jak to mówią ci to są że owszem, gdyby klasztor na Monte Cassino nie został zdobyty, to Niemcy i tak by te nie przegrali, ale yy, trwała by ona znacznie dłużej. I pewnie konsekwencje byłyby o wiele bardziej poważne. Jakoś tak potem, już po II wojnie światowej, Polskie, wojsko nie bardzo miało okazji, żeby się wykazać, a, a dzisiaj to już zupełnie jest w stanie opłakalnym, jak słyszałem. Żadna jednostka polskiego wojska, poza tą częścią, która stacjonuje w Afganistanie, nie jest w stanie wykonywać żadnego Zadania poza utrzymywaniem pozycji. Tak więc niestety. Pozostaje nam tylko mieć nadzieję, że nikt nas nie zaatakuje, bo, bo wojsko nas może nie obronić. I tylko tak dodam od siebie, że trzeba kombinować na własną rękę, trzeba kupować sobie jakieś pistolety i je przerabiać, trzeba jakieś szabelki sobie kombinować, ponieważ dzisiaj to już trudno jest nabyć i być gotowy. Dobrze, to była myśl o zbrodnia. Dzisiaj tak zupełnie nietypowo, bo ciesza wyborcza, której nie chciałem łamać, to też temat był trochę inny. No i mówię no to jest jedna z pierwszych wydań. Jak coś się nie podobało, to proszę pisać co było nie tak, postaram się to poprawić. No to cześć i do usłyszenia za nie wiem, chyba za tydzień.